siedzą Piotr Moteuszak. Pan Pawła Drugi rozdział. Drugi rozdział. Piąty wiersz. Między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako obłok dla wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. W tym urystyku Słowa Bożego widzimy, że apostoł Paweł napisał list do Tymoteusza i przedstawia mu, Boga w jednej osobie, ale też i Boga, który, do którego możemy się modlić i do którego możemy wszystko zanosić. I tutaj właśnie jest tym napisane, albowiem jeden jest Bóg. I Paweł nie kończy tego słowa i mówi dalej, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I nie ma innych pośredników na ziemi, oprócz właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię i właśnie złożył siebie jako okup. I nie może być nikogo pomiędzy Bogiem Zwożycielem, który stworzył cały ten świat i Bogiem Zbawicielem, który przyszedł na tą ziemię i oddał swoje życie. Jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I to jest jedna osoba. Szósty nam mówi, który siebie samego złożył jako otwór dla wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I dzisiaj to jest właściwy czas na to, aby właśnie o tym zaświadczyć, że Bóg jest jeden i że On ma jedynego swojego Syna, którego miłował i którego miłuje, a mimo to Go na ziemię oddał. Bóg, który nigdy nie miał podarowanego swojego syna, ale ani nigdy jego syn nie był przez niego adoptowany. On po prostu ma swojego syna jako jedynego, własnego. My jako ludzie po prostu tego nie pojmujemy, dlatego że yy, dzieci, które rodzice mają, czy my mamy, to albo są nam podarowane przez Boga, chociaż są własne, albo są adoptowane, ale nigdy nie są nasze własne, tak jak po prostu to jest u Boga, że Boży Syn, Jezus Chrystus jest Jego własnym dzieckiem, czyli Synem. Jego własnym Synem. Dla nas jest to niewyobrażalne, że On właśnie tego swojego własnego Syna, którego miał jedynego, który przecież w żaden sposób nie został ani Mu podarowany, ani On Go nie adoptował, On Go później tutaj na tą ziemię wydał, i dał po to, aby takich grzeszników jak my ratować. I to jest ten właściwy czas, który nam też i Bóg dzisiaj podarował, abyśmy o tym powiedzieli, że który siebie samego złożył jako osób za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Jest takie słowo w pierwszym liście do Koryntian W dziale, XVIII wiersz, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Tu mamy słowo, które nam mówi, o tym świadczono we właściwym czasie. Tutaj mów, mów, słowo Boże mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy winą. I teraz słowo Boże nas przekonuje o tym, abyśmy sobie zdali sprawę, że jeśli my nie będziemy zwiastowali Koła Bożego, nie będziemy innym ludziom opowiadali o tym, co oni uważają za bóstwo, to też i kto inny ma to zrobić. I dzisiaj też jest ich właściwy czas na to, żeby o tym zaświadczyć, że Bóg jest jeden i że poseł swojego własnego Syna, Jezusa Chrystusa na tą ziemię, aby On ich uratował. Tak jak uratował nas. My żeśmy kiedyś nie byli w lepszej, bo już w sytuacji. Potrzebowaliśmy ratunku i Bóg nas go ratował. I dlatego potrzeba też i nam, abyśmy też i innym mogli powiedzieć, abyśmy i o tym ratunku jednym, którym jest Jezus Chrystus powiedzieli. Dlatego, że świat uznaje, że ten mowa okrzyżuje z grubstwem. Może i tak, dla tych, którzy winą, ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Przypominając sobie słowa z Ewangelii Jana, z rozdziału, gdzie mamy napisane, że to zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie, przyszło od Żydów. I to nam mówi w rozdział, rozdziału 22 wiersz, pozbawienie zbawienie pochodzi od Żydów. Wiemy, że Pan Jezus narodził się na tej ziemi jako dorosły mężczyzna później świadczył, opowiadał, a później całkowicie oddał się w ręce ludzi, którzy go ukrzyżowali, a później jeszcze Bóg osądził go za to, że po prostu że on był tym jedynym doskonałym człowiekiem, który złożył później siebie jako okup. Jako okup Sana i za każdego człowieka. I dlatego jest to rado Jest to dobra słowo, które po prostu, które powinno być wszędzie opowiadane. Wszyscy z nas znają 10 przykazań, które dziesięć przykazań, początek zaczynają się, słuchaj Izraelu, Bóg jest ten Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi dziwskiej do niewoli. I przeskłada te wszystkie przykazania po kolei. I dane, mamy zawarte, że Bóg jest jeden. I ciągle nam jest pokazane, On jest tym, który może widzieć jest słoneczny dzień, to z miłą chęcią chce wyjść tam i chce, może wiedzieć być na słońcu. Dlatego, że jest ciepło i że jest jasno. Rzadko kto chce przebywać, może wiedzieć w ciemności. Rzadko kto, jeżeli po prostu Jego serce jest zbawione, chce przebywać, może wiedzieć w nocy. Chociaż dzisiaj mamy wieczór, ale mimo to w naszych sercach jest światłość, Jest Jezus Chrystus który po prostu chce nam dać radość i pokój. I dlatego ten jeden Bóg, jeden nasz Pan Jezus Chrystus, który On umiłował nas i samego siebie wydał za takich grzeszników, On chce po prostu być naszym Zbawicielem. Panie, Jezus w Ewangelii mówi, Jana, w rozdziale, w 6 wierszu, Ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Panie to tutaj odpowiada na pytanie jednego z uczniów, który ten uczeń zadaje mu pytanie Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. I on odpowiedział na to pytanie takim słowem, które by sobie może wiedzieć, ten uczeń nigdy nie pomyślał. Odpowiedział słowem, które jest mówić na wielu miejscach, czy domach, czy też i jest drogowskazem wielu ludzi, ale czy naprawdę jest też i naszym drogowskazem? Czy my żyjemy po prostu według tego słowa, które Pan Jezus Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywot. Czy trzymamy się kluczowo tych yy, słów, które Pan Jezus i czy tą drogą naprawdę idziemy, którą On nam wytyczył? I czy ta prawda po prostu jest w naszych sercach i chcemy według tej prawdy żyć? Czy biorąc Nowy Testament, zdajemy sobie z tego sprawę, że to słowo po prostu, które nam jest zapisane, ono musi być przez nas w całości wypełniane. Nie możemy powiedzieć na przykład, że Ewangelie do nas są ważne, może ewentualnie być do Rzymian, ale że już list do Koryntian pierwszy i drugi i później Galacjan, czy to po prostu, czy to słowo mamy też jako prawdę używać? A może list do Tymoteusza, który żeśmy już zdali, czy jest naprawdę dla nas ważny? Może do salonicza byśmy już przyjęli, bo jest przyjemny dlatego, że mówię o pochwyceniu. Ale czy naprawdę byśmy mogli przyjąć Lizę Hebejczyków? Albo Jakubaj? A czy zgodzimy się, że prawdą po prostu jest, który Pan Jezus powiedział, objawienie Jana? Czy zgadzamy się, że po prostu, że te słowa, które tam są wypowiedziane, one się jeszcze staną i że one po prostu, można powiedzieć, osądzają cały Kościół od samego początku, do końca istnienia na tej Ziemi? dzieci, i że my tu już zaś później nie będziemy i tak dalej. To też jest prawda. I on mówiąc ja jestem drogą i prawdą i żywotem podkreśla właśnie to, że mówiąc do Jana w ten sposób do Jana W pierwszym rozdziale, w XIX wierszu. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co tam jest. Biblia, ja tutaj może wymieniłem Nowy Testament, ale cała Biblia od samego początku do końca jest tą prawdą i jeżeli ktoś czyta i nie zauważa od początku Księgi Jezusa Chrystusa, to y, ciężko, takim czy czyta się Biblia. Jeżeli Jezus Chrystus po prostu nie jest wypełnieniem naszego serca i On po prostu nie jest tym, który wypełnia y, to Słowo, które jest zapisane w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Jeżeli czytając, nie szukamy Jego osoby, to po prostu to jest nam ciężko je czytać. I dlatego musimy sobie ustawić za priorytet, że Jezus, Chrystus, On musi być wypełnieniem wszystkich tych słów Starego Testamentu, a w Nowym Testamencie musimy szukać po prostu tego, co On naprawdę nam powiedział, Że On jest właśnie tą drogą i prawdą i żywotem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie możemy ominąć Jezusa Chrystusa i powiedzieć, że jakoś do nieba wejdziemy. Że będziemy po swojemu. Że będziemy jakoś żyć po prostu na ziemi. Nie. Jezus Chrystus musi po prostu wypełniać nasze serca i On musi po prostu dla nas być jedyną i konkretną prawą, Aby ona mogła po prostu wypełniać i moglibyśmy po prostu według tego iść i żyć. Dlatego czytać, to żeby wypełniało nas i przyciągało jeszcze bliżej Jezusa, jeszcze bliżej Jego Słowa. I żeby on właśnie był dla nas drogi.